Feranek. Najlepsza pobudka w Poznaniu. Godzina dziewiąta na zegarku wybiła, co oznacza, że zapraszamy kurę na antenę. The ósmy dzień kwietnia, czyli wtorek, godzina dziewiąta, tak jak już powiedziałeś, imieniny Pawła i Walerii, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Do weekendu dwa dni nam zostały, moi drodzy. Ja wiem, że wtorek, ale w tym tygodniu ten weekend jakoś tak wcześniej chyba, bo już piątkowo przychodzi. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy w kalendarzu mamy, więc pamiętajcie o BHP, to rzecz ważna, Dzień Sera camembert. to dodatkowo coś, co jest tutaj wpisane. To ja mam jeszcze pozytywną informację, jak już o tym weekendzie i o tej majówce, podobno pogoda na majówkę ma być dobra, tak 23 stopnie i słońce, widziałem. także będzie można się wygrać. Będzie, będzie grillowane, będzie grillowane. Oczywiście. Jeśli w święty Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypadam. Dzisiaj świętego Pawła? Tak, dzisiaj, dzisiaj świętego Pawła. Dzisiaj ale tych urodzajów chyba nie będzie, bo susza w Polsce jest. Tak, i o tym również, moi drodzy, już za chwil kilka. Informacje z regionu, Radio No. 4 minuty po godzinie dziewiątej na zegarku, to znaczy, że zaglądamy sobie do tego, co w regionie, co w Poznaniu. No i sucho, jak się okazuje, jest. No właśnie, sucho jest i to nie tylko w Poznaniu, ale tak naprawdę w całej Polsce, dlatego, że susza, no ona w tym momencie przybiera już coraz poważniejsze rozmiary i skala tej suszy zaczyna być naprawdę, naprawdę niepokojąca. Pięć dni temu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że aż 60% punktów pomiarowych wskazuje niski poziom wody w rzekach. Jeżeli chodzi o to, co teraz się dzieje, jak patrzę sobie na mapę i MGW, to tutaj mamy w trzech miejscach ostrzeżenia o suszy hydrologicznej. To jest Noteć Górna, a więc okolice Bydgoszczy, Radomka, no to naturalnie okolice Radomia, no i okolice Częstochowy. Tam mamy Wartę Górną od Poraja, od Poraja do Lis Warty. Ta sytuacja nie wygląda jakby miała się polepszać, bo te opady, które mieliśmy w ostatnich dniach, to tak naprawdę były w takim bardzo wąskim pasie przechodzącym przez środek Polski, między innymi również przez Poznań. Ale to, że w Poznaniu, czy tam w Gorzowie polskim nam popadało. Bo rzeczywiście te opady w Gorzowie, weźmy sobie już to miasto jako przykład, to tak 105% normy mniej więcej kwietniowej wyrobiły. To nie znaczy, że wreszcie Polski jest również tak dobrze, dlatego że wreszcie Polski te opady absolutnie normy nie wyrabiają. Jak spojrzymy sobie na prognozę, która jest na następne dwa tygodnie przewidywana, no to tutaj też nie będzie dobrze, dlatego że tych znaczących opadów, które mogłyby sytuację suszy w Polsce polepszyć, po prostu nie ma. No a dodatkowo warto jeszcze, że takie opady, które, o których powiedzieliśmy w tym momencie, które te normy wyrabiają... No to wyrabiają tylko na papierze tak naprawdę, bo opady duże, gwałtowne, no i krótkie również suszy nie pomagają. No właśnie, a czy maturzystom pomagają? Oj, to zobaczymy, to zobaczymy moi drodzy, bo matury rozpoczynają się w maju, pierwsze egzaminy maturalne już w przeszły poniedziałek, 4 dnia maja, tam język polski będzie zdawany, ale to takie egzaminy zupełnie ogólne dla ludzi, którzy są ho, zwykłymi ludźmi, a teraz rozpoczęły się matury dla ludzi niezwykłych, można by powiedzieć. Tak byś to nazwał. A, ja nie wiem, jak inaczej to po prostu określić, bo matury międzynarodowe, czyli matury IB mm, ruszyły już e, wczoraj, tak, 27 dnia kwietnia. Jeżeli zastanawiacie się, co to są e, matury IB, no to matury, które w języku angielskim się zdaje. No i do tych matur się trzeba specjalnie przygotowywać, też tam dwa ostatnie lata zajęcia są prowadzone w języku angielskim w liceum. No i potem taką maturę zagraniczną, międzynarodową się zdaje Co ciekawe, pierwsza taka matura to z języka polskiego jest Więc zastanawiam mnie, czy Paradox. język polski też jest zdawany po angielsku Czy akurat język polski będzie zdawany, był zdawany po polsku Do arkusza nie zajrzałem, bo ja to prawdopodobnie bym się za głowę złapał I zaczął zastanawiać, czy ja w ogóle maturę swoją zdałem i kiedy to było A tego bym nie chciał robić Ale, ale a propos rzeczy ciekawych maturalnie To ja do egzaminów hmm, gonić nie będę A będę do tego, gdzie te egzaminy będą przeprowadzane, bo... Matura staje się sportem. Matura staje się sportem albo takim pawilonem przysportowym, bardziej można też powiedzieć. Ponieważ tysiące maturzystów, moi drodzy, odwiedzi, odwiedzi, odwiedzi hmm, centrum hmm, kompleks sportowy NEA Stadionu. No, bo szkoła w Chmurach musiała swoje zdjęcie, zdjęcie miejsce znaleźć. No i znalazła, no i znalazła. Było na MTP kiedyś, teraz będzie na NEA Stadionie. Nie wiem, czy na Murawę pozwoliła wolą im wejść. Wydaje mi się, że nie, bo to by było bardzo ciekawe wydarzenie, aczkolwiek pisanie matury na murawie na ustawionych takich krzesełkach to by przeżycie życia było prawda? Ja nie wiem, czy ja bym się mogła wtedy skupić na maturze, czy nie wyobrażałabym sobie kibiców naokoło, którzy kibicują piszącym maturę i wiesz, to by było całe przeżycie, ale wszystko tylko nie matura by była ważna. To to prawda, jeszcze by się zraszacze w trakcie odpaliły i cała matura byłaby do wywalenia niestety. E, tak, ale kompleks jest przygotowywany w tym momencie właśnie do tego zadania. Łącz nie, zamiar zdawania matury zgłosiło ponad 8 tysięcy uczniów Jeżeli chodzi o szkołę w Chmurach 3,2 tysiąca osób zgłosiło się w Poznaniu No i to jest rzecz ciekawa, bo przygotowywany jest ten kompleks właśnie do zdawania takiej matury ale, ale to nie jest jedyna rzecz, którą szkoła w Chmurach przygotowuje Bo według nich matura powinna mieć taką możliwość, ażeby zdawać ją na przykład online No i w tym momencie rozmowy są prowadzone, petycje są podpisywane żeby jakoś prawo zmienić I żeby to w przyszłości zadziałało Ja nie wiem jak, ale już w internecie zdążyłem przeczytać Żeby sztuczna inteligencja Podobno mogłaby analizować Mikroekspresję twarzy I dynamikę pisania na klawiaturze I z tego powodu oceniać Czy ktoś ściąga na takiej maturze Czy nie To pewnie jeszcze lata, lata do przodu Ja myślę, że uczniowie i tak by sobie z tym poradzili Uczniowie są tak kreatywni Jeżeli chodzi o ściąganie, że naprawdę na wszystko znajdą sposób 9 minut po godzinie 9 Thank mm -hmm. you.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 Dalej, on sobie on The Różnica pomiędzy ćmami a motylami. Mm, że jedne latają w nocy, drugie latają w dzień, jedne latają do światła, drugie latają po prostu. No właśnie, podobno tak, chociaż ćmy to też są motyle, bo to są motyle nocne i trudno jednoznacznie wskazać różnicę pomiędzy motylami dziennymi i ćmami I to jest taki podział, można powiedzieć, nie jest ściśle naukowy. Nie wiem, czy się mhm. odważa nazwać go pseudonaukowym, ale. Czyli nie istnieje tak podział w internecie ciemsko motyli. No za bardzo nie. Dobrze, moje to drodzy. jest. To jest umowne. Aha, ale u nas y my się umawiamy, że w takim razie to ale nie motyli zaglądamy, dobra? Dobra, może tak być. To lista aferowych nowości, to zespół RUNO z utworem Ćma. Budzę się w kuli ze szkła Na włosy mi sypię śnieg Ta zabawa już za długo trwa No pozwól mi wydostać się Dzieje, ja doświadczam. Ładna nowość. Więcej informacji na stronie ferakompel kompel w zakładce Muzyka. Znajdziecie a propos ciemny. No i o to a propos tego, że można by się jak ci ma poczuć, to taka chyba sytuacja miała miejsce we wsi Słocin. Jakbyście nie wiedzieli, gdzie wsi Słocin jest, to ja podpowiadam Gmina Grodzisk Wielkopolski. Myślisz, że ćmy w takim razie lecą do defibrylatorów? A w tym wypadku to na pewno. No w tym wypadku chłopacy raczej młodzi do defibrylatorów lecą i uznają, że odkręcenie kapsuły takiego urządzenia to jest e, dobry romantyczny pomysł. gest i dobry pomysł. Tak, rzeczywiście we wsi Słocin e, chłopak chciał zaimponować dziewczynie. To się często zdarza. Natomiast imponowanie dziewczynie poprzez odkręcanie kapsuły EED zdarza się chyba raczej rzadko. Ja pierwszy raz o czymś takim słyszę. Także chłopak niewątpliwie kreatywny był. Natomiast co się stało? No takie zachowanie postawiło pół wsi na nogi, dlatego, że zawyły syreny. OSP Słocin zostało o tym oczywiście też poinformowane. Oni w swoich mediach społecznościowych zamieścili taki dosyć długi wpis, gdzie ja to pozwolę sobie skrócić oprócz tego, że piszą, że za wprowadzenie w błąd instytucji użyteczności publicznej grozi kara aresztu ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł, to jeszcze dodatkowo, jeżeli zrobicie coś takiego, że służby będą musiały wyjechać bez przyczyny, to będziecie musieli zapłacić za to, że służby wyjechały, czyli pokryć koszty takiego wyjazdu. I co jest jeszcze ciekawsze, okazuje się, że to jest trzeci przypadek takiego bezpodstawnego otwarcia kapsuły defibrylatora, odkąd on się w słocie nie znajduje. No i moi drodzy, to wracamy do bardzo starego Prostarego polskiego stwierdzenia, że do trzech razy sztuka, prawdopodobnie pierwsze dwa razy się nie udało, a teraz to wybranka serca poleciała na szanownego kolega. 7148 to jest numer, moi drodzy, pod który możecie do nas napisać. Jeżeli chcielibyście powalczyć o wejściówki, uwaga, uwaga, wejściówki podwójne na żurzel PSZ Poznań z Orłem Łódź zmierzy się już w tę sobotę. To będzie drugi dzień maja, także pomysł na spędzanie majówki to jakiś jest o godzinie 14 na stadionie na Golęcinie. Czy na Golęcinie można postawić grilla i zrobić sobie tam grilla przy okazji żużla? No, chyba na stadionach są ogólnie kiełbaski, to wiesz, to się już... A, to się wszystko w jedno składa. Moi tak. drodzy, zapraszamy serdecznie. W treści SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, a dodatkowo odpowiedź na pytanie konkursowe. O wasze najlepsze sportowe wspomnienia dzisiaj pytamy. Złoty 23 to to koszt takiego SMS-a, a my na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze przez około pół godziny. To jest do dziesiątej. Marzy nam się wolny dzień, w którym nic nie dzieje się. Układamy puzzle, nudzimy się. Marzy nam się wolny dzień, w którym nic nie dzieje się. Wychodzimy na dwór, spotykamy się. Czy mama ci mówiła, żebyś patrzyła bardziej na bezpieczeństwo? Mama mówiła? Nie, mama mi chyba nie mówiła. W przedszkolu mi mówili, że trzeba bezpiecznie A, to się bawić. O bezpieczeństwie, moi drodzy? Będzie w audycji Lotnik Krysie, ale to nie wiem, czy o bezpiecznej zabawie, a bardziej o sytuacjach kryzysowych. Takie być może przy zabawie w przedszkolu też się zdarzają. Ja na łóżku i słyszałam czas. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj w Wtorek, godzina 9.30. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Lotnik Kryjsie. Jak łapać jakieś patenty to od najlepszych? I myślę, że świetnie różne patenty związane z bezpieczeństwem, będę tu stronniczy, ale łapać jednak od na przykład lotników. Dzisiaj naszym gościem jest inżynier, pilot Szymon Marczuk. Witaj Szymonie. Cześć, dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali troszkę o budowaniu naszej odporności na różnego rodzaju zdarzenia. Jeżeli zdarzy nam się jakaś sytuacja kryzysowa, najważniejsze jest to, jak my zareagujemy w pierwotach. Sekundach. I tutaj zgłębiając naukę o czynniku ludzkim, możemy wyróżnić trzy podstawowe postawy, które obieramy, jeżeli spotka nas nagła i kryzysowa sytuacja. Pierwsza z tych postaw to zamrożenie, czyli sytuacja, w której jesteśmy niejako zamrożeni, nie wiemy jak zareagować, zamurowało nas, możemy w lotnictwie często się mówi, że łapiemy tak zwaną rybę, czyli zgachę, nie wiemy co się dzieje, zgubiliśmy świadomość sytuacyjną, próbujemy ogarnąć w ogóle co się dzieje wokół nas i jak to interpretować. Druga z tych postaw, no to jest ucieczka Czyli w panice staramy się e, Wyjść z tej gry, póki jeszcze Można o, opuścić te karuzele, Póki się jeszcze nie rozpędziła I trzecia, najbardziej właściwa, to jest reakcja Warto, żeby każdy z nas zastanowił się Nad tym, w jaki sposób Reagujemy w sytuacjach stresowych Co jest nam najbliższe Czy właśnie nas zamraża, e, czy uciekamy Czy być może jesteśmy osobą Najbardziej opanowaną, która będzie e, Starała się e, Ogarnąć siebie i innych i te sytuacje sytuację okiełznać. Generalnie w lotnictwie bardzo często musimy być przygotowani do tego, żeby różnego rodzaju dziwne sytuacje okiełznać i czymś, do czego szkoli się pilotów jest właśnie umiejętność radzenia sobie ze stresem, jak i odpowiedniego reagowania w błyskawiczny sposób w sytuacjach kryzysowych. Do tego, w jaki sposób w sytuacjach kryzysowych reagować przygotowuje się lotników. Czy macie na to jakieś patenty, Szymonie, żeby przygotować się właśnie na sytuacje kryzysowe, żeby nie było one dla nas zaskoczonego tylko żebyśmy reagowali niejako z automatu. Zdecydowanie. W lotnictwie musimy być przygotowani na najgorsze i jednym z takich patentów, który stosujemy, który, którego mogłem się nauczyć podczas szkolenia do licencji pilota zawodowego, były tak zwane emergency briefingi. I jest to takie niejako mm, powiedzenie sobie przed y odlotem. Co zrobię, jeżeli przyjdzie do mnie właśnie ta sytuacja kryzysowa, kiedy zostanę postawiony w tej ciężkiej sytuacji? I właśnie bardzo ważne, przede wszystkim w krytycznych fazach lotu, takich jak start czy lądowanie, jest ten czas. Jeżeli przyjdzie do nas ta kryzysowa sytuacja podczas startu na niskiej wysokości, na przykład stracimy silnik, musimy być przygotowani na taką sytuację i co wtedy zrobimy? I właśnie to do tego przygotowuje nas ten emergency briefing. Czyli polega to na tym, że e, już siedząc w samolocie, niedłu przed niedługim czasem przed odlotem, mówimy sobie jakie czynności wykonamy, gdy przyjdzie te najgorsze. Czyli przykładowo, jeżeli stracimy silnik na takiej wysokości, to możemy wylądować na wprost, jeszcze korzystając z pozostałości pasa startowego, który jest przed nami. Jeżeli stracimy e, silnik na wyższej wysokości, e, z pasa już e, dostępnego nie będzie, no to być może będziemy musieli szukać pola, które znajduje się na wprost przed naszym lotem. A jeżeli jesteśmy już na odpowiedniej wysokości i ten silnik niestety stracimy, no to wtedy mamy więcej opcji. Na przykład możemy szukać zawrócenia na lotnisko. I podczas takiego emergency briefingu właśnie mówimy sobie i niejako układamy w głowie te wszystkie czynności, które wykonamy, gdy taka sytuacja nastąpi. Tak jest. Ważne jest, żeby mieć to w głowie przygotowane. Powiedz, jakie czynności wykonuje w ogóle pilot w przypadku przerwania pracy silnika? Co mamy z takich procedur, które wykonujemy z zamkniętymi oczami w środku w nocy obudzeni. E, powiedzmy, przerwał nam silnik. Co robimy i dlaczego? Zdecydowanie najważniejsze jest zabezpieczenie prędkości, ponieważ w lotnictwie prędkość to jest życie. Dzięki prędkości e, samolot w, wytwarza siłę nośną i e, właśnie musimy być odporni na to zamrożenie w tej sytuacji niebezpiecznej i przede wszystkim musimy zadbać o tą prędkość. Jeżeli stracimy silnik, ale mamy prędkość, to samolot dalej leci i mamy tą możliwość jeszcze zareagowania w tej sytuacji. No i też czynności no to to już właśnie są uzależnione od tego w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jeżeli to jest mała wysokość, no to tak naprawdę jedynym rozwiązaniem, jakie nam pozostaje, to jest już szukanie miejsca do lądowania i przeprowadzenie tego lądowania w jak najbezpieczniejszy sposób, który zakończy się przede wszystkim bezpiecznie dla nas, no a w drugiej kolejności może jeszcze nam się uda uratować sprzęt, jakim jest nasz statek powietrzny. A jeżeli my jesteśmy na wyższej wysokości, no to mamy trochę więcej pola do manewru. Możemy wykonać m.in. procedury awaryjne, spróbować startować silnik. Dalej w międzyczasie cały czas szukamy miejsca, które będzie możliwe do wykonania lądowania. No i w ostatniej kolejności jeszcze poinformować m.in. służby ruchu lotniczego o naszej sytuacji, to też na pewno może nam się przydać, bo kiedy ktoś inny będzie poinformowany o tym, co, co nam dolega. Tak jest, czy instruktorzy mocno maglowali Cię z tego, czy znasz tę procedurę? Tak i właśnie uważam, że to było bardzo pozytywne podczas naszego szkolenia. Coś, czego wcześniej brakowało mi być może w aeroklubie, że było mocny priorytet na sytuacje awaryjne i te procedury. Faktycznie byliśmy przepytywani z checklist po kolei czynności, które wykonujemy i w tych sytuacjach awaryjnych są tak zwane memory items i polega to na tym, że musimy być nauczeni na pamięć tych czynności właśnie na sytuację awaryjną, ponieważ gdy jesteśmy w deficycie czasu w sytuacji awaryjnej, to nie ma czasu na wyciągnięcie checklisty i sprawdzenie ok, muszę zrobić teraz to, a co będzie dalej, tylko musimy wykonywać to niejako automatycznie. I instruktorzy nas z tego przepytywali i gdy ktoś być może się nieodpowiednio nauczył, no to wtedy nie był przez, nie było pozwalane mu wykonanie lotu. Tak jest. I to, co wspomniałeś właśnie jest kluczowe do tego, żeby uniknąć chociażby tego zamrożenia. Moim zdaniem jedną z kluczowych rzeczy jest właśnie przygotowanie sobie w głowie dwóch, trzech rzeczy, od których zaczniemy. Dalej to już pójdzie. Ale jeżeli spotka nas w życiu jak jakakolwiek sytuacja, ważne, żebyśmy wiedzieli dzieli pierwsze dwie, trzy czynności, co zrobimy, a jak już zaczniemy działać, to kolejne sobie dośpiewamy. Zdecydowanie. I to właśnie dzięki temu przechowujemy te zamrożenia. I ten men, Jesse Briefing, m.in. nas do tego przygotowuje. Tak jest. Także tak jak pilot wie, że w przypadku pożaru silnika, czy przerwania jego pracy, ma chociażby odciąć dopływ paliwa, zasilania, wyłączyć iskrowniki, odblokować drzwi, bo jeżeli uderzy w ziemię, to zgniecie się w jakiś sposób, czy odkształci nasz kadłub, wtedy nie będziemy mógł tych drzwi otworzyć. Dlatego kierowców trzeba z reguły wycinać z samochodów po wypadku. Pilotów powinniśmy nie wycinać, bo jeśli ma możliwość, to te drzwi zrzuca już wcześniej. Jest w stanie się z odkształconego kadłuba jakoś tam wydostać. Natomiast możemy się uczyć od Szymona, jak i od lotników, właśnie tego, że warto mieć te rzeczy przemyślane. I każdy z nas w swoim życiu może robić taki trochę emergency briefing w swoim życiu codziennym. Warto, żebyśmy mieli przemyślane, co będziemy robić. Jeżeli na przykład przechodzimy przez rondo śródka na pas, i wyobrażamy sobie, że nagle tramwaj Na który się spóźniliśmy I odjeżdża, wjeżdża w autobus Mamy 40 rannych i warto sobie przemyśleć Co będziemy robić, czyli w jaki sposób zadbamy O swoje bezpieczeństwo, zabezpieczamy miejsce wypadku Dokąd zadzwonimy, co powiemy W jaki sposób zaangażujemy osoby dookoła Do tego, żeby nam pomogły W jaki sposób podzielimy pracę Skąd weźmiemy apteczkę Co zrobię, jeżeli będzie przede mną leżał pan bez nogi I w jaki sposób będę tamował korfotok. czyli warto to ćwiczyć Ja przyznam, że mi takie sytuacje się już zdarzyły eee, no. i było trzeba walczyć i właśnie kluczowe było to, że to gdzieś tam ćwiczyłem, ale to, co Szymon tutaj zaznaczyłeś, że to też ćwiczycie, ćwiczycie i bardzo często jest tak, że na początku, jak my z znienacko robimy taką sytuację, imitujemy na przykład wyłączenie silnika przez zdjęcie gazu uczniowi i musi sobie radzić, to czasem występuje na dzień dobry to zamrożenie. Mhm, okay. To tak długo, aż to zamrożenie e, nie będzie występowało, tylko będzie będzie reakcja. No właśnie i ten trening po prostu w praktyce, e, który wykonujemy podczas tej symulowanej awarii. Potem ono no się przejawia do tego, że już działamy naprawdę automatycznie i nie do końca musimy myśleć o tym, co zaraz będziemy robić po kolei. Tak jest. W takim razie życzymy też, żeby nigdy tej wiedzy nie musieli nasi słuchacze wykorzystać, ale zachęcamy gorąco do tego, żeby korzystając z przykładu naszego dzielnego lotnika, często takie scenariusze sobie kreślili w wolnych chwilach i zastanawiali się, co bym zrobił, jeżeli wykoleje się tramwaj na środce, żebyśmy właśnie byli przygotowani. I ta nasza szybkość reakcji, ale też nasze poczucie w jakiś sposób bezpieczeństwa, nasz spokój i komfort tego, jak my się odnajdujemy w takich sytuacjach, w dużej mierze zależy właśnie od tego, czy wiemy, co robić. I takie scenariusze zdecydowanie warto kręcić, niekoniecznie je odgrywać i tego spokoju wynikającego z tego, że wiemy zawsze, co robić, Wam życzymy. A naszym dzisiejszym gościem był inżynier, pilot Szymon Marczuk. Dzięki wielkie Szymonie za podzielenie się doświadczeniami. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I żebyś nigdy nie dał się yy, instruktorowi, który z nienacka zrobi tobie imitacje zawsze, żebyś wszystkie procedury ładnie wykonywał. Bardzo dziękuję. Na pewno się przyda. Dzięki wielkie. A żegna się z wami e, doktor inżynier, także instruktor pilot Marcin Berlik. Do miłego czoła. Ja na łóżku i słyszałam czas. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Budujemy odporność na kryzysy. Małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim nie Audycja Lotnik w Wtorek, godzina 9.30. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.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 Autopromocja. Aferalek. Najlepszy z wielu pobudek.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 podróżników z dawnych lat rano, nie będziemy się już bać pozostałości po czasach bez słów ale między wszystkim jesteś Ty z was nie podróżników z dawnych lat rano, nie będziemy się już bać pozostałości po czasach bez słów ale między wszystkim jesteś Bardzo blisko, patrząc na zespół, który mamy dzisiaj, moi drodzy, bo takie przedwczasy to nie w wczasy, a takie przed, przed przedwczasy to majówka, która już za chwilę. Stop. Po Dość. Prostu? Dość? Dość. Ty nie chcesz mieć czasów? Nie, chcę mieć wczasy. Stop wszystkiemu innemu. A, Niech będą wczasy. żeby po prostu były wczasy. No Albo To jest bardzo Drybs. dobry pomysł, która też mówi nam stop na liście aferowych nowości, więc my się zatrzymujemy razem z jej twórczością. No i słuchamy na 15 minut przed godziną 10. Miłość. Jakoś tak nieładnie wyrywam nam się z rąk Jak to zatrzymać ja Powiem stop Po drodze gubię mój dom mm. I wciąż Zapominam Miał ich głos, stąd teraz wam. świat, ja czuję to kłóce dla. No i stop. Z tego powodu, moi drodzy, Weronika Dryps, również dostępna w propozycjach do głosowania na tej liście przebojów Rady Afera. Zapraszamy serdecznie do piątku, do południa. Możecie też pisać, ale do godziny 107148 pod tym numerem czekamy na sms-em. -y. Afera wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie. Pytamy was o wasze najlepsze wspomnienie sportowe, a możecie się wybrać na mecz PSZ Poznań z Orłem Łódź, który już w te sobotę o 14.00. Złoty 23 to koszt wiadomości. Mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało Każde miejsce było mi znane Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki Ulice pełne butelek, kapsli i zdeptanych papierosów A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie Takie, które nie będą przerywały naszych reklam Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczonych klubów gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty Kręciłem się w kółko Muzyka była moim narkotykiem A dźwięki wchodziły mi do brzucha Mam za mną czasu. Muzyka jest moim narkotykiem Nic innego nie używam Nie używam i nie piję Mam za mało czasu Muzyka jest moim narkotykiem Moim rodzinnym miastem Za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Zakładam słuchawki na uszy, dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, plecy mam zlane potem. Bush babies, nightmares on wax, berlińskie Dark techno wprowadzało mnie w trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze, mało mnie to interesuje. Żyj, pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem. Odwiedzam lokalne sklepy, kupuję tam pieczywo, kupuję tam pomidory. Jestem w ciągłym ruchu. Naprawiam rowery w tym samym miejscu od 35 lat. Od 35 lat mieszkam w tej samej dzielnicy. mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem Moim rodzinnym miastem Mam za mało czasu Mam już za mało czasu Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Zakładam słuchawki na uszy Moja dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka a plecy mam zlane potem Czasami czuję się jakby świat zaczął mówić w jakimś innym Nieznanym mi języku Zakładam słuchawki Głowa staje się lekka Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył Do płuc dostaje się świeże powietrze Muzyka jest narkotykiem Wrzucam szafy marynarki Wyrzucam białe koszule Mam za mało czasu, żeby się stroić Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować Widzisz, jak kręcę się po pokoju nie tracąc rytmu Ty też zakładasz słuchawki Zaczynasz falować razem ze mną Ruch gęstnieje Światło dostaje się do środka Światło przebija rolety Przebija zasłony Jakby ktoś włączył prąd I zasilił całe miasto I nagle nie jesteśmy już biedni Jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata dziewięćdziesiąte w naszym mieście. Dab techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina, pa pa pa pa pa pa, pa pa pa pa pa. Przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. No nam ten czas też się niestety kończy. Moi drodzy, już tylko trzy minuty zostały do dziesiątej. zapraszam. Polska składa skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wicepremier Władysław Kośniak kamysz zapowiedział zaskarżenie umowy handlowej z Mercosurem. Zdaniem rządu zwiększenie handlu z państwami Ameryki Południowej może uderzyć w polskich producentów, a także rodzi obawy o jakość żywności. Głos w sprawie zabrali również lokalni politycy. To niebawem będzie zrealizowane, ale to właśnie kolejny dowód na to, że nie rzucamy słów na wiatr. Zobowiązaliśmy się bezwzględnie reprezentować interesy rolników, interesy producentów rolnych. Mówi prezes struktur wojewódzkich PSL Krzysztof Paszyk i dodaje, że liczy na szybkie rozstrzygnięcie. Taka skarga z poziomu rządu kraju członkowskiego Unii Europejskiej to jest niezwykle mocny poziom. Nie może być lekceważony, nie może być bagatelizowany ten czas też oceny rozpatrzenia. No nie może trwać nieskończoność. Myślimy, że, że to będzie proces e, Oprócz Polski podpisania umowy sprzeciwiały się także Węgry i Francja. Zaglądamy do ZOO! Poznański Ogród Zoologiczny zyska nowe mieszkanki. Do Wielkopolski przyjadą trzy słonice sawannowe, które dotychczas przebywały w zoo w niemieckim Duisburgu. To zwierzęta w zaawansowanym wieku, które od dłuższego czasu funkcjonują razem jako grupa. Ich rozdzielenie oznaczałoby dla nich dodatkowy stres, dlatego kluczowe było znalezienie miejsca, w którym będą mogły pozostać razem i spędzić dalszy etap życia w spokojnych, stabilnych warunkach. Dołączą one do słonicy już mieszkającej w Poznaniu. Wiadomości z Politechniki Poznańskiej. Angielski na Polibudzie. W sobotę 25 kwietnia na Politechnice Poznańskiej odbył się finał ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpili studenci z 14 uczelni z całej Polski. Podczas ostatniego etapu 10 uczestników przydzielonych do dwóch drużyn, wzięło udział w debacie oksforskiej nad zasadniczością nad zasadnością rozwoju technologii kwantowych. Tegorocznym zwycięzcą został Mikołaj Piotrowski z, Wojew z Wojskowej Akademii Technicznej, który opowiedział nam o swoich przygotowaniach do olimpiady. Na stronie Politechniki Poznańskiej są przykładowe testy. Jeżeli chodzi o debatę Oxfordską, to szczerze mówiąc nie miałem żadnej, żadnej poprzedniej styczności z debatą, więc to było trochę nowe doświadczenie. W tym roku Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej organizowało Olimpiadę już po raz 27. Trwa remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy za bramką. Prace odbywają się na odcinku od Placu Kolegiackiego do ulicy Wszystkich Świętych. Jestnia zrobiona będzie tak jak do tej pory z kostki kamiennej, ale zadaniem wykonawcy będzie stworzenie równej powierzchni, co zwiększy wygodę użytkowników drogi. Na czas prac brukarskich obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Piesi będą mogli poruszać się tylko jedną stroną ulicy, a dla kierowców wyznaczono objazd. Remont potrwa do połowy czerwca. I to już wszystko.